To są informacje Polskiego Radia 24. Po 16 latach Wiktor Orban traci władzę po zwycięstwie Tisy Petera Madziara z całego świata popłynęły gratulacje. Zacieśnia się współpraca polsko-koreańska. Oba kraje podpisały deklarację o wszechstronnym partnerstwie strategicznym. Podejmie ją londyński sąd. Dziś może zapaść decyzja w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta. Zapraszam. Z całego świata płyną gratulacje w stronę Petera Madziara i jego partii TISA, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Według wstępnych danych ugrupowanie zdobyło ponad dwie trzecie mandatów w nowym parlamencie. O szczegółach Klaudia Wrublewska. Peterowi Modziorowi pogratulował premier Donald Tusk, który przebywa z wizytą w Korei Południowej. Szef polskiego rządu ma nadzieję na dobrą współpracę z liderem TIS-y. Przed chwilą rozmawiałem z Peterem Modziorem, gratulując mu i myślę, że nasze relacje będą absolutnie wyjątkowe. Jak dodał Donald Tusk, w stronę Petera Modziora płyną gratulacje z całego świata. Cały świat jest podekscytowany tym wynikiem wyborów, bo to pokazuje, że nie ma żadnego trendu. Wszyscy się obawiali, że jest ten trend taki nieuchronny, że autorytarne reżimy, skorumpowane reżimy, że to jest ich czas. Nie, tak nie jest. Peter Modzior zapowiedział, że swoją pierwszą zagraniczną wizytę odbędzie we Warszawie. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. I tę zapowiedź Petera Modziora skomentował Marszałek Sejmu. Dziękujemy, zapraszamy i czekamy. Czytamy we wpisie Włodzimierza Czarzastego na x-ie. Wysoka, bo prawie 80% frekwencja wyborcza oraz zdecydowana wygrana partii Petera Majora oznaczają zwycięstwo społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech, ocenia senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar, wskazując jednocześnie, że najtrudniejszym zadaniem będzie usunięcie z urzędów nomenklatury Wiktora Orbana, która może utrudniać reformy. W naszej porannej rozmowie Adam Bodnar podkreślił, że zmiana władzy na Węgrzech może oznaczać odebranie azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu.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 Stosunki polsko-koreańskie zostały tymczasem podniesione do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Deklaracje w tej sprawie podpisali w Seulu premier Tusk i prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung. Towarzyszący premierowi podczas wizyty minister finansów Andrzej Domański zadeklarował, że celem rozmów jest większa obecność polskich firm na koreańskim rynku, a także rozwój współpracy w kluczowych sektorach. Oczywiście interesuje nas między innymi, branża spożywcza. Nieprzypadkowo jest z nami pan minister rolnictwa. Wiemy, że polskie spółki z tego sektora są bardzo rozwinięte, ale często jednak ich dostęp do rynku koreańskiego jest ograniczony. Chcielibyśmy, aby również w sektorze zbrojeniowym ta wymiana była bardziej zrównoważona. Widzimy potencjał do współpracy w sektorze kosmicznym. Dwukrotnie zwiększyliśmy nasze nakłady na przemysł kosmiczny w Polsce. Widzimy tutaj również pole do współpracy. Po wizycie w Korei Południowej premier Tusk uda się do stolicy Japonii, Tokio, a minister Domański prosto z Seulu poleci do Waszyngtonu, gdzie ma wziąć udział m.in. w spotkaniu grupy G20. Sąd magistracki w londyńskiej dzielnicy Westminster ma dziś rozstrzygnąć, czy były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski zostanie przekazany Polsce. Posiedzenie zaplanowano na 11. czasu obowiązującego w Polsce. O szczegółach z Londynu Anna Rączkowska.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 W Cerkwi Prawosławnej dziś drugi dzień świąt Wielkanocy. Wierni po porannych liturgiach spotykają się z najbliższymi w tradycji cerkiewnej niemalanego poniedziałku śmigusa dyngusa, zaś radość paschalna wyrażana jest w czasie nabożeństw przez cały tydzień. Poniedziałek Wielkanocny jest dniem odwiedzin. W gościnę niesie się kolorowe pisanki, kraszanki i słodycze. Praktykuje się tak zwane wołoczebne, czyli drobne upominki dla najmłodszych. W poniedziałek wielkanocny w województwie podlaskim nie pracuje część urzędów i szkół. To były informacje Polskiego Radia 24. Będzie na ogół słonecznie i dosyć ciepło, tylko na krańcach północno-zachodnich może słabo popadać. Termometry pokażą maksymalnie od 12 do 16 stopni. Na zachodzie i w górach może dokuczać silny i porywisty wiatr. Teraz sprawdzamy jakość powietrza. Bardzo dobra jest w środkowej i wschodniej Polsce, dobra w zachodniej, umiarkowana w Rzeszowie, Suchej Beskickiej, Żywcu, Nowej Rudzie i Nisku, a zła tylko w Kłodzku. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 33% energii elektrycznej. Od 12 do 14 zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. W północnej Polsce przewiduje się natomiast wysokie stężenie pyłków brzozy na pozostałym obszarze niskie, a w południowej Polsce prognozuje się niskie stężenie pyłków w traw. W północnej i południowo-zachodniej Wielkopolsce i w północnej Małopolsce zagrożenie pożarowe w lasach jest duże, na pozostałym obszarze średnie. Klimat. Reklama.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 8 minut po godzinie 9.00. Komentarz. Krzysztof Grzybowski, to jest Polski Radio 24. A zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Dr. Karol Schulz, amerykanista, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.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 Naprawdę nie muszą za wiele mhm. więcej. Czyli możemy to traktować bardziej jako taką wrzutkę, która miała dokładnie przynieść taki efekt i przyniosła? Yy, możemy. Nie wiemy, jakie są dokładnie, jakie były zamierzenia i cele yy, przywództwa chińskiego, ale no, ja widzę, że cele osiągają, więc można zakładać, że tak. Yy, jaki wpływ, to co się w tej chwili dzieje, ale również yy, konsekwencje tego, czyli yy, ceny ropy, które znowu poszły w górę. Jaki to może mieć wpływ na nadchodzące wybory w Stanach Zjednoczonych?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 Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Węgry wracają do Europy, tak zwy zwycięstwo Petera Madziara i jego partii TISA w wyborach skomentował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Według wstępnych danych TISA zdobyła ponad dwie trzecie mandatów w nowym parlamencie. Jan Szyszko mówił w radiowej 1, że Polska odzyska ważnego sojusznika w Unii Europejskiej.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 Tymczasem ukraińscy Węgrzy mają nadzieję, że wygrana partii Petera Madziara spowoduje poprawę stosunków między Ukrainą a Węgrami. Rząd Viktora Orbana blokował m.in. europejską pomoc dla Ukrainy, ale też wykorzystywał nastroje antyukraińskie w kampanii wyborczej. Oskarżał Kijów także o rzekome złe traktowanie węgierskiej mniejszości na Ukrainie. Co dalej z Michałem Kuczmierowskim? Sąd w Londynie ma dziś rozstrzygnąć, czy były szef rządowej agencji rezerw strategicznych zostanie przekazany Polsce. Decyzja w tej sprawie miała zapaść już 27 lutego, ale termin przesunięto na dziś. Sędzia tłumaczył to koniecznością ponownego przeanalizowania obszernych materiałów dowodowych. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie we wrześniu 2024 roku na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W lutym 20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 W warszawskiej Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury będą rozdawane guziki katyńskie. Jest to element kampanii społeczno-edukacyjnej związanej z upamiętnieniem Polaków zamordowanych z rozkazu Stalina wiosną 1940 roku. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Święta upamiętnia prawie 22 tysiące polskich jeńców wojennych, a data święta nawiązuje do 13 kwietnia 1943 roku, gdy Niemcy ogłosili od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 Do każdego guzika dołączona jest plakietka ze zdjęciem i biogramem jednej z ofiar zbrodni katyńskiej. I ode mnie to już dziś wszystko. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek. Za pół godziny, punktualnie o 10 w informacjach przywita się z Państwem Aleksandra Kozera. Ja życzę Państwu dobrego dnia i mówię do usłyszenia. w polskim radiu 24 za 26 minut godzina 10 stan dnia Węgry budzą się do życia w zupełnie nowej politycznej rzeczywistości. Trzymający władzę od 16 lat Wiktor Orban i jego Fidesz przegrało wybory z opozycyjną partią Tisza. No i właśnie jedni się cieszą ze zwycięstwa Tiszy, innych smuci porażka prawicowego Fideszu. Opinie wśród wyborców zbierał Michał Makowski. Dzień dobry. Witam serdecznie, prosto z Budapesztu. Co usłyszałeś na gorąco w tę no, zapewne bardzo gorącą wyborczą noc? O no tak, działo się sporo. Zaglądałem w smutne twarze wyborców Fideszu, którzy na no niestety na smutno właśnie witali nową polityczną rzeczywistość. Jednym z nich był Akash, który głosował na rząd Orbana między innymi ze względu na świadczenia rodzinne. Ma trójkę dzieci, więc tutaj w takim przypadku występują znaczne zwolnienia podatkowe. Podobało mu się również podejście rządu Orbana do sytuacji międzynarodowej, czyli takie podejście, aby nie udzielać pomocy Ukrainie, no bo trzeba balansować w relacjach z różnymi państwami, a nie opowiadać się po jednej ze stron wojny w Ukrainie. We don't give money, don't give weapons.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 Z kolei większość wyborców Tisy głosowała za zmianą reżimu, a niekoniecznie dlatego, że wyjątkowo podoba im się lider opozycji Peter Modior, który sam wywodzi się z głębokich struktur Fideszu. Chodzi o takie rozwiązanie jak wprowadzenie mechanizmów antykorupcyjnych, naprawę wymiaru sprawiedliwości czy odmrożenie unijnych funduszy. Chodzi o nawet 22 miliardy euro dla Węgier. 20 Dwudziestoletni Albert zwraca uwagę, że Modzior przy tej skali wyborczego zwycięstwa może pójść w ślady Orbana. Dlatego węgierskie społeczeństwo powinno sprawować nadzór na politykami, nad politykami niezależnie od tego z jakiej, jaką opcję partyjną reprezentują. W tym momencie Major uchodzi za bohatera rewolucji. Gdybym był na jego miejscu, to wsiadłbym do tego pociągu i już z niego nie wysiadał do końca życia. Głupio byłoby rezygnować z tego wizerunku i osobistych korzyści, ale on musi to zrobić. Natomiast były doradca węgierskiego ministra finansów Boris Giuladi, wychodząc z wieczoru wyborczego Fidesu, stwierdził, że partia podejmowała niewłaściwe decyzje personalne i nie potrafiła wyciągnąć wniosków z sygnałów dawanych jej przez społeczeństwo w ostatnich latach. Premier zwraca uwagę na wszystko, jest jak anioł, jest bogiem, ale w jakiś sposób myślę, że nie był w stanie wystarczająco dobrze kontrolować swoich ludzi przez ostatnie lata. To jest powód, dla którego przegraliśmy. No, przypomnijmy, że na ostatniej prostej kampanii wyborczej premier Viktor Orban uzyskał poparcie samego prezydenta USA Donalda Trumpa, ale to nie wystarczyło, aby przeważyć szale zwycięstwa na stronę Fidesu, a nowy węgierski rząd zostanie sformowany prawdopodobnie już na pierwszym posiedzeniu parlamentu, które odbędzie się najpóźniej 13 maja. No a te wszystkie głosy zbierał dla nas Michał Makowski. Bardzo dziękuję.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 popierania zarówno przez e, polityków e, prawicy, jak i no, na przykład przez Karola Nawrockiego, Viktora e, Orbana. E, to e, również poparcie e, ze strony Donalda Trumpa, wizyta e, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie tuż przed e, z, e, wyborami. No, tak trochę ciężko z tego wybrnąć po tym zwycięstwie, po tym wyniku, e, wyniku wyborczym. No i prawica...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 no, w Polsce nie jest to wyciągnięcie, może całkowite, z, te kraje z takiego politycznego populizmu, z objęć populi politycznego populizmu. No i dwóch polityków, czyli Donalda Tuska i Petera Madziara, no, którzy się no, wzajemnie wspierali w, swojej, w swoich politycznych dążeniach. No, zwłaszcza ostatnio Donald Tusk no, wspierał, wspierał Tisse. To jest pierwsza sprawa.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 Pani, a na ile to jest dziesiątka, która będzie no właśnie jakimś ciałem doradczym, o nie do końca klarownych kompetencjach. Och, chyba jednak zrobić. No z tego, co zrozumiałem w sobotę, no to chyba jednak, mówiąc kolokwialnie, mam zrobić te wybory w różnych zresztą wymiarach. To znaczy w wymiarze pewnej kreacji, ale z drugiej strony również w takim wręcz na pograniczu no po prostu technicznych aspektów kampanii wyborczej. No i jest oczywiście Donald Tusk, który wygłosił też no takie